Nie mogę nie wejść jak kupon Przed wejściem witają mnie obecnością palacze ja na to leja, więc gówno znaczę Przyszedłem popatrzeć na tych, co oddają energię za kupą. W obrotowych drzwiach? Ojeju Dzielę obszar z tłokiem, przemierzam go tip-topem Wtapiam się w tło jak goty. Jak Ktoś na mnie stąpa skokiem, żadnego sorka? Okej, okay. ludzie mnie obchodzą jak ochroniarz na Sigueju. Pochylam się, by tempo zwiększyć Wśród odchyłów tych, co rzeczy niepotrzebnych szukają Nowa czerń niebieskie okejki Więc zbierają się ci ważni i chłodni jak w mauzoleum nie wiedzą czego sami chcą Przeceniają się choć tani są A kasjerzy jak barmani bo W sklepie z jomalem, stawia kolejki I tak konsument docenia komfort. W końcu masz półmiecha miecha na zbrod Idzie się złota zimna jak gold A ja w kales rakach, to nie wstyd Nie znam przyczyny lepszej od takse Lepszej wymówki od za drogie Szukam czegoś dla mnie Powiedz, gdzie to znajdę Nie znam przyczyny lepszej od takse Lepszej wymówki od za drogie Szukam czegoś dla mnie Szukam tego w tobie Moi drodzy i moi tani Dusze duszą fundusze, czy ich braki to jeszcze ludzie, czy już ich wraki Proletariusze, digitariusze Jedni mają dla drugich faki Coś polewasz, może coś poprawisz Może ziewasz, coś ci śpiewa Pierdol takich, wokół pełno takich Z taką śpiewką nie potrafi mnie to trapić Coś zbuduje mnie, a potem mnie to strawi schemat z niego naleśniki robię coś Za nic nie zostanę nikim Nawet jeżeli zostanę z nikim To nie z czystym kątem Choć adi gdy się naje wyciera kąciki Moim celem nie są podręczniki Geografii i robienie z siebie legend czyichś map Gdy dobrzy się potykają to się cieszą słabi i cieszą przetarte szlaki, myślę niech ich szlak Nie znam przyczyny lepszej od takse Lepszej wymówki od za drogie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 Chód paruje, chód parzy tych co bez par Mam tu trochę miejsca, niezła wymówka by odnaleźć żonę Na której leżę, polegam, przylegam do niej Bez niej jestem tylko kalesonem nie dającym ciepła Mam zestaw herbat, stawię wodę której tyle lałem Ty na nią pewnie pizz wykryjesz Przechwalanie, kto więcej piw wypije Kto lepsze splify winie i kto za nie skacze w ogień słabe jak cię wabię logiem, szukam tej, z którą będziemy się z tego śmiali. Daję ci tytuł gościary, z którą nie mogę być nie do pary. Ty zapytasz mnie dlaczego? Ja zapytam dlaczego, nie? Nie znam przyczyny lepszej od taksę Lepszej wymówki od za drogie. Szukam czegoś dla mnie. Nie znam przyczyny lepszej od taksę Lepszej wymówki od za drogie. Szukam czegoś dla mnie Powiedz gdzie to znajdę Nie znam rzeczyny lepszej od takse Lepszej wymówki od za drogie Szukam czegoś dla mnie Szukam tego w tobie